s svámi. Slova svatého Ewangelia podle Marka. Przysli farizeové, a zaczal z Ježíšem. Žádali od nicho znameni z nebe, aby ho pokoušeli. Z chluboka wzdychl a řekl Proč to, to pokoleni žádá znameni? Amen prawim wam, Tomu to pokoleni żadne znamenie dano nie bude. A nechalię. Wstąpił znowu na łódź, a odplul na drugi brzech. Słyszeliśmy słowo Boże. Mil pani bratrze, sestry. Chciałby sobne zastawić u słów. Z prvních odstání. Když je někdo z vás pozadu v moudrosti, ať prosí Boha a bude mu dana, protože Bůh všem dává štedře a bez vyčítání. Jen ať prosí s důvěrou a vůbec nepochybuje. Neboť kdo pochybuje, podoba se mořskému vlnobití, vítrým zmítá a tam. Takowy człowiek se mi domniwat, że nieco od Pana dostanę. Bratrza, sestry, tento tekst mówi o dwu podstawnych wiecech. żywotni mądrości, a na wirze. Uż w modlitbie Krale Szalomona słyszymy słowa Daj mi mądrość, seszli ze swatych nebes od tronu swe sławy”. Bez to daru si człowiek uświadomuje, że je bezwódce temnież zbaveny polarki, która umożnuje orientować się przy mrawnych rozchodnutych żywota. Jsem człowiek krzehki a o wieku, który jen chape prawo a zakony, jak říkal żalmista. Bez mądrości od tebe nie bude znamenat nic, Jest nadne wytuszyć, że tato mądrość nie jest jen prosta inteligencja, albo no praktyczna nie nieprzyśpiesz uczest na myśleni Boha, który we swe mądrości stworzył człowieka. Jest to tedy schopność pronikat do chlubokego smysłu byci, żywota i dziejin, a id pod powierzch wiecji a udalosti, aby se jej ich posledni wyznam chcieny Panem. Moudrost je jako lampa, která osvěcuje naše každodenní mravní rozhodnutí a vede nás po správné cestě. Neboť ví, co se líbí očím Pana a co je správné podle Jeho přikázání. Pravě proto nám apostol uklada modlit se, aby nám Bůh byl nablízku svou moudrosti a aby byl s námi i v naší namáze každého dne tím, že nám odhalí, co je dobré a co zlé, co je spravedlivé a co nespravedlivé. Druhá věc. Především je třeba zdůraznit, že nemělo by smyslu mluvit o moudrosti a především modlit se za ní bez víry. Rist Židům učím. Věřit Bohu znamená spolechnout se na to, v co doufáme, aby císt tím, co nie widzimy. Bez wiry wszak nie można zalibić se Bohu. Kdo k niemu przystupuje, musi wierzyć, że Bóg jest, a że se odmieniuje tiem, kto ho chledaj. Jezisz niekolikrát rzekł swym gdzie je wasze wira? A gdyż niekomu pomógł, rzekal, Twa wira cię zachranila, idzi w pokoi, Prochledni Twa wira cię uzdrawila. Jeżisz jedną rzekł Swate Faustynie, ach jak mnie zraniuje nedowiera dusze. Takowa dusza wyznawa, że jestem swaty a sprawiedliwy, ale nie wierzy, że jestem miloserdestwim, nieduwieruje w Mą dobrotu. I satani welebi moją sprawiedliwość, ale nie wierzy w moł dobrotu. nie nalezne pokoi, dokud se zduwierą nie obraci k memu miloserdestwi. Kristu Ježíši rozchodující je víra, která se upletňuje láskou. Amen.